Bajki i baśnie polskie Bronisław Mróz-Długoszewski Jak mądra chłopska córka została królową Pewien prostoduszny chłop, usłyszawszy jak pleban głosił z ambony, że Pan Bóg dziesięciokrotnie wynagradza każdą ofiarę złożoną kościołowi, postanowił oddać na potrzeby kościoła ostatnią swoją krowę, licząc na to, że otrzyma za nią od Boga dziesięć. Jak postanowił, tak i zrobił, mimo że córka odradzała mu robienie takiego interesu z Panem Bogiem. Oddając plebanowi krowę, powołał się na jego słowa słyszane podczas kazania i zapytał, kiedy otrzyma od Boga należną mu nagrodę. Pleban, śmiejąc się w duchu z chłopa, zapewnił go uroczyście, że nagroda, której się spodziewa, nie minie go, ale musi czekać na nią cierpliwie, ponieważ Pan Bóg, choć sprawiedliwy, ale nierychliwy. Chłop, podziękowawszy plebanowi, wrócił do domu przeświadczony, że za jakiś czas będzie miał aż dziesięć krów. Czekał na nie cierpliwie przez kilka tygodni, a tymczasem krów, jak nie ma, tak nie ma. Ją więc medytować, co robić, żeby Pan Bóg nieco prędzej przysłał mu należne krowy. Po dłuższych rozmyślaniach przyszedł do wniosku, że żądać od Boga dziesięciu krów za jedną to trochę za dużo. Dość będzie, jeśli otrzymam pięć, wykalkulował sobie i nie zwlekając poszedł do kościoła. Tam, pomodliwszy się gorąco, prosił Pana Boga tylko o pięć krów. Przypadek zrządził, że kiedy wracał do domu, wybuchła gwałtowna burza. Pięć krów plebana pasących się w pobliżu wsi uciekło z pastwiska i pędząc na oślep przed siebie wpadło do zagrody chłopa. Ten policzywszy krowy stwierdził, że jest ich akurat tyle, ile chciał otrzymać od Boga. Uznał przeto, iż są nagrodą za ofiarę złożoną na kościół i zamknął je w swojej oborze. Kiedy pleban się dowiedział, u kogoś są jego krowy i przyszedł po nie chłop stanowczo odmówił oddania mu ich, twierdząc, że otrzymał je od Boga. Daremnie pleban perswadował i tłumaczył mu, jak powinien rozumieć jego słowa wygłoszone na kazaniu. Chłop wciąż twierdził swoje. Pleban, widząc, że nie dogada się z nim, wniósł skargę aż do króla. Król, rozpatrzywszy skargę, kazał plebanowi przyjść następnego dnia razem z oskarżonym. Gdy tak się stało, król zapytał chłopa, co może powiedzieć na swoją obronę. Opowiedział mu tedy chłop przebieg sprawy od samego początku i prosił o sprawiedliwy wyrok. Król, pomyśliwszy chwilę, rzekł do niego i do plebana. Widzę, że obaj macie jednakową rację, ale wobec tego przyznam sporny krowy temu z was, który trafniej odpowie mi na trzy pytania. Co jest najszybsze? Co jest najszczodrzejsze? i co jest silniejsze od wszystkich żyjących istot na świecie. Potem dał im trzy dni do namysłu i uprzedził, że jeśli w oznaczonym terminie żaden z nich nie odpowie trafnie na te pytania, to krowy zatrzyma dla siebie. Pleman wracał do domu pełen dobrej myśli, bądź mniemał, że lepiej odpowie królowi niż jego przeciwnik. Natomiast chłop szedł do chałupy markotny, ponieważ nie wątpił, że przegra sprawę. Bo jakże mu... Równać się rozumem z takim mądralą jak pleban. Dlatego też, ledwie przestąpił próg swojej chałupy, zaczął biadać, że niechybnie utraci krowy mu przez Boga. Kiedy córka zapytała go, czemu się tak turbuje, opowiedział jej, co postanowił król. A na to ona, roześmiawszy się, rzekła mu, nie frasujcie się, ojcze, bo to są bardzo łatwe pytania. I zaraz zaczęła go uczyć, jak ma odpowiadać na nie. Przez trzy dni uczyła go i egzaminowała, czy dobrze pamięta to, co kładła mu do głowy, a czwartego dnia o świcie wyprawiła do króla. Kiedy chłop przyszedł do królewskich pokoi, dworzanie natychmiast powiedli go do króla, a gdy po chwili zjawił się pleban i stanął obok chłopa, królu ją zadawać im pytania. Na pierwsze pytanie, co jest najszybsze, pleban odpowiedział, że najszybszy jest hart, bo doścignie nawet zająca. Chłop zaprzeczył temu, twierdząc, że najszybszy jest wiatr, ponieważ nikt go nie dogoni ani prześcignie. Chłop trafnie odpowiedział niż ty, rzekł do plebana, po czym zapytał go, co jest najszczodrzejsze. Pleban, chcąc przypochlebić się królowi, krzyknął gromko: Najszczodrzejszym jesteś ty, miłościwy panie. Na to chłop krzyknął jeszcze głośniej. się plebanie! Najszczodrzejsza jest ziemia, bo żywi wszystkie rośliny, zwierzęta i ludzi. Król po raz wtóry przyznał chłopu rację i zadał plebanowi ostatnie pytanie. Co jest najsilniejsze? Słoń, najjaśniejszy panie, wrzasnął rozpaczliwie pleban. Nie słoń, lecz sen, poprawił go chłop. Czy nie wiesz, że sen zmorze nawet słonia? Prawdę, że coś, chłopie, przytaknął mu król, i zwracając się do plebana powiedział, ponieważ ten prosty chłop odpowiedział na moje pytania lepiej niż ty, że to krowy przysądzam jemu, nie tobie. Może cała sprawa skończyłaby się tylko na tym, co, że król, gdyby jakiś dworzanin spokrewniony z plebanem nie odezwał się głośno że chłop trafnie odpowiedział od plebana, nie neguje. Natomiast szyję dam za to, że ktoś nauczył go, jak mu ma odpowiadać. Zaraz to sprawdzimy, że król i zapytał chłopa, czy odpowiadał samodzielnie, nie korzystając z niczyjej pomocy. Gdy prostoduszny chłop przyznał się, że odpowiedzi ułożyła mu jego córka, król, zaśmiawszy się, zawyrokował, że wobec tego krowy należą się córce, a nie jemu. Postanowiwszy tak, rozkazał chłopu, by jego córka jeszcze tego dnia zgłosiła się po krowy, ale zażądał, żeby przybyła na zamek nie pieszo, nie konno i nie jakimkolwiek pojazdem, poza tym, aby stawiła się przed nim nie goła, ale i nie ubrana. Prócz tego nakazał, aby przyniosła mu taki podarek, którym mógłby obdzielić wszystkich swoich dworzan. Kiedy chłop, wróciwszy do domu, oznajmił córce rozkaz króla, ona by najmniej się nie zatrwożyła. Przeciwnie. Powiedziała, iż rada jest, że zobaczy króla i będzie się z nim mówić. Boję się, co ruchno. Czy podołasz wymaganiom naszego króla? Frasował się chłop. moi, czy podołam. Zapewniła go córka i zaraz zaczęła się szykować w drogę. Najpierw nagotowała wielki sagan kaszy. Potem, zrzuciwszy z siebie wszystką odzież, otuliła się rybacką siecią, a następnie siadła na kozę w ten sposób, że jedną nogą kroczyła po ziemi. Na ostatku kazała ojcu podać sobie sagan i tak ruszyła do króla. Gdy król, zobaczywszy ją z okna swojej komnaty, wyszedł na jej spotkanie, naocznie się przekonał, że przybyła nie idąc i nie jadąc, oraz nie naga i nie ubrana. Wtedy, podając mu sagan, powiedziała – oto podarunek dla ciebie, miłościwy panie, i twoich dworzan. Jeśli każdemu z nich dasz choćby po trzy ziarnka kaszy, wystarczy jej dla wszystkich. Spodobały się królowi z i rozum chłopskiej córki, kazał więc przyodziać ją w piękne szaty i zaprosił na ucztę. Kiedy przybyła na ucztę w barwnych szatach, król nie mógł napatrzyć się na nią, gdyż urodą przewyższała wszystkie dworskie damy. A gdy podczas uczty zachowywała się bardziej dostojnie niż one, król postanowił ożenić się z nią. Odesłał więc krowy jej ojcu, a ją zatrzymał w pałacu i zaczął uczyć wszystkiego, co powinna umieć królowa. Dworzanie i inni dostojnicy królestwa, widząc na co się zanosi, przestraszyli się – Postanowili nie dopuścić do tego, żeby prosta chłopianka została ich panią i władczynią. Przedkładali więc królowi, ile to szumu w świecie uczyni jego ożenek z chłopską córką i jakie to zgorszenie wywoła wśród innych monarchów. Najbardziej zaś ubolewali nad poniżeniem stanu szlacheckiego i nad tym, że chłopstwo znajdzie przez nią dostęp do króla, rozuchwali się i zażąda obniżenia podatków. – Z czego będziemy wtedy żyć? – pytali płaczliwie. Król jakiś czas im się opierał, ale oni dali mu do zrozumienia, że jeśli nie zmieni swego zamiaru, wówczas opuszczą go i zostawią samego bez rady i obrony. Zatrwożył się wtedy król i obiecał, że za parę dni odprawi ją do ojca. Ponieważ żal mu było rozstawać się z nią, więc podczas ostatnich dni jej pobytu w pałacu często bywał u niej i przepraszał za niedotrzymanie słowa i zerwanie małżeństwa. W tym czasie jadał u niej obiady, którą ona sama przyrządzała. Żeby zaś służba nie podglądała i nie podsłuchiwała, o czym z nią rozmawia, król surowo nakazał, aby w chwili, kiedy on u niej bywa, nikt nie śmiał zbliżyć się do jej komnaty. Starał się również choć częściowo wynagrodzić zawód, jakiego doznała, dały jej więc kilka skrzyń, bogatych szat i kobierców oraz niemało cennych klejnotów. Poza tym, tego dnia, w którym miała wyjeżdżać, powiedział jej podczas pożegnalnego obiadu, że oprócz tego, co już jej dał, może zabrać z pałacu to, co jest jej najbardziej miłe. Na to ona, dziękując królowi za szczodrość, podała mu kielich mocnego wina i poprosiła, by wypił go za jej zdrowie. Król, opróżniwszy kielich, pochwalił aromat wina i zapytał ją, skąd ma taki wyborny trunek. – Podarował mi go twój szafarz w podzięce za to, że opiekowałam się jego żoną, gdy chorowała – odpowiedziała mu córka chłopa. Królowi tak smakowało to wino, że wypił jeszcze parę kieliszków, co miało ten skutek, że wkrótce zasnął przy stole. Położyła go wtedy córka chłopa do skrzyni z kobiercami, zamknęła ją na kłódkę i przywoławszy służbę, oznajmiła jej, że chce zaraz wyjechać. Migiem podano przygotowany zawczasu dla niej czterokonny wóz i dziutko załadowano do niego wszystkie jej rzeczy i sprzęty. Kiedy wyjeżdżała z pałacu, dworzanie i dostojnicy państwowi żegnali ją z jadliwymi drwinami, na co ona, siedząc na skrzyni, w której spał król, odpowiadała lekceważącym uśmiechem. Przyjechawszy szczęśliwie do ojcowskiej chałupy, kazała woźnicom znieść do stodoły wszystko, co dostała od króla, po czym obdarzyła ich hojnie i poleciła wracać do pałacu. Po ich odjeździe przywołała ojca i pokazała mu, kogo to przywiozła w skrzyni z kobiercami. – Zabiłaś króla i przywiozłaś tu jego zwłoki? – krzyknął chłop, ujrzawszy zawartość skrzyni. – Nie, ojcze, nie zabiłam, tylko zabrałam go ze sobą śpiącego, ponieważ dał mi na to pozwolenie – odrzekła mu wesoło i nie wtajemniczając ojca w szczegóły tej dziwnej sprawy przełożyła króla ze skrzyni na wymłociny leżące pośrodku klepiska. Następnie przyniosła z chałupy pierzynę i okrywszy nią króla, sama usiadła na progu stodoły i czekała cierpliwie, kiedy się on raczy obudzić. Król spał twardo do wieczora. Gdy się obudził, rozejrzał się wokół. Albo zmora mnie trapi, albo porwał mnie, diabeł, do piekła za to, że złamałem słowo i nie poślubiłem tej chłopianki. Mruczał przecierając pięściami zaspane oczy. Nie jesteś piekle, lecz w mojej stodole i w każdej chwili możesz wrócić do swojego pałacu, uspokoiła go córka chłopa. Powiedz mi na Boga, jak ja się tu znalazłem. Zmożyła cię wino, które piłeś u mnie podczas obiadu i usnąłeś. Wyjeżdżając z pałacu zabrałam cię i przywiozłam do siebie, odrzekła mu łagodnie. – Jakim prawem pozwoliłeś sobie tak znieważyć twego monarchę? – Każe cię srogo za to ukarać – krzyknął król. Na no to ona zapytała go smutnie. – A więc chcesz złamać po raz drugi swoje królewskie słowo? – O jakim słowie mówisz? – zdziwił się król. – Czy już zapomniałeś, że pozwoliłeś mi zabrać z pałacu to, co jest mi najmilsze? – Prawda? Dałem ci takie zezwolenie – przyznał król. – Ale co to ma wspólnego z twoim zuchwałym występkiem? – A to – zaczęła mu wyjaśniać – że nic milszego ponad ciebie nie widziałam w pałacu i, i dlatego porwałaś mnie i przywiozłaś tutaj – przerwał jej król i pomyślawszy chwilę, rzekł. <słuch> – Cóż mam robić? Nie wypada mi po raz drugi łamać swojego słowa – Należałoby też dotrzymać i pierwszego, bez względu na to, co powiedzą o tym moi dworzanie i senatorowie. Jak to mam rozumieć? szepnęła córka chłopa. Tylko tak, że zaraz wrócimy do pałacu, a jutro weźmiemy ślub, wesoło krzyknął król, chwytając ją w ramiona. Dalej już wszystko poszło gładko i szybko. Gdy oboje wrócili do pałacu król, wezwawszy do siebie wszystkich dworzan, senatorów oraz ich żony, oznajmił im uroczyście, że jutro weźmie ślub z córką chłopa. Kiedy zdumieni dworzani jeli szemrać, że porzucą go i zostawią samego bez rady i obrony, król huknął na nich gniewnie. – Nic mi po takich obrońcach, którzy pozwolili mnie wywieźć z pałacu, niczym kota w worku, obejdę się też i bez waszych rad – Brzmią dalej. Ponieważ przekonałem się, że moja przyszła żona jest stokroć mądrzejsza niż każdy z was. A komu nie w smak moje postanowienie, niech sobie szuka chleba, gdzie chce, byle nie u mnie. Nie zawiódł się król na swojej żonie chłopiance. Była mu wierna i wspomagała go rozumną radą we wszystkich poczynianiach i sprawach. Toteż póki żyli, w całym kraju panował ład, Sprawiedliwość i dobrobyt. Koniec.